Howard Phillips Lovecraft Widmo nad Innsmouth Rozdział drugi. Na zajęcie rano, tuż przed godziną dziesiątą, stałem z małą walizką przed drogerią Hamonda na Starym Rynku, czekając na autobus do Innsmouth. Kiedy zbliżał się czas przejazdu autobusu, zauważyłem, że snujące się tu ludzie szybko gdzieś umykają albo przechodzą na drugą stronę placu, koło gospody Ideal Lunch. A więc kasjer na stacji kolejowej nie przesadzał, mówiąc o niechęci miejscowych ludzi do insmów, jego mieszkańców. Po chwili pojawił się na Stale Street mały rozklekotany wehikuł. Ogromnie sfatygowany, brudno szarego koloru, zakręcił i zatrzymał się tuż koło mnie przy krawężniku. Domyśliłem się, że to właśnie ten autobus, a wkrótce upewniłem się, sprawdziwszy na lewie czytelnej tablicy na przedniej szybie napis Arkham Innsmouth Nyby Report. Było w nim tylko trzech pasażerów, ciemnowłosych, niechlujnych, o ponurych twarzach, wyglądających raczej na młodych ludzi, a kiedy autobus się zatrzymał, wysiedli niezdarnie i poszli ulicą w milczeniu, niemalże ukradkiem. Kierowca także wysiadł i udał się do drogerii, by zrobić tam zakupy. Domyśliłem się, że jest to Joe Sargent, o którym wspominał kasjer. Nim jeszcze zdołałem wniknąć w jakiekolwiek szczegóły, ogarnęła mnie nagle awersja do tego człowieka, niczym właściwie nieuzasadniona. Zrozumiałem niechęć tutejszych ludzi do podróżowania autobusem, którego właścicielem i kierowca jest ten człowiek albo w odwiedzaniu miasta, w którym żyje on i jemu podobni. Kiedy kierowca wyszedł ze sklepu, przypatrzyłem mu się w uważnie, żeby wykryć źródło owego złego wrażenia, jakie na mnie wywarł. Był szczupły, przygarbiony, wzrostu około 6 stóp, miał na sobie obskurne, granatowe ubranie, a na głowie mocno zniszczoną golfową czapkę. Miał około 35 lat, ale z powodu głębokich brust po bokach szyi wyglądał na starszego, jeśli się nie patrzyło na jego ponurą, pozbawioną wyrazu twarz. Miał wąską głowę, wyłupiaste niebieskie oczy, niemal wodniste, które zdawały się nigdy nie mrugać, płaski nos, cofnięte czoło i podbródek oraz przedziwnie niezgrabne, jakby niewykształcone uszy. Miał duże, grube wargi i pokryte gęsto porami z policzki, prawie pozbawione zarostu. Tylko gdzie gdzieniegdzie wyrastały z nich kępki rzadkich jasnych włosów, miejscami skóra jego była dziwnie chropawa tak jakby złuszczała się z powodu jakiejś skórnej choroby. Ręce miał duże, gęsto usiane żyłami o dziwnym szaro-niebieskim zabarwieniu. Palce jego były zaskakująco krótkie w stosunku do całej budowy ciała i najwyraźniej podkurczał je, żeby ukryć w ogromnej dłoni. Kiedy tak szedł w stronę autobusu, zauważyłem, że w jakiś szczególny sposób powłóczy nogami i że ma niespotykanej wielkości stopy. Nie mogłem się nadziwić, że zdołał kupić buty. Wszystko było na nim wytłuszczone, a to jeszcze bardziej potęgowało moją odrazę. Musiał chyba pracować albo bywać często w porcie, bo okropnie cuchnął rybami. Ale jaka obca krew płynęła w jego żyłach, nie potrafiłem odgadnąć. Nie wyglądał na Azjatę, Polinezyjczyka, Lewantańczyka, ani na typ negroidalny, ale zrozumiałem, dlaczego ludzie uważali go za obcego. Ja jednak skłonny byłem uważać go raczej za biologicznego degenerata, aniżeli obcego. Kiedy zorientowałem się, że będę jedynym pasażerem w tym autobusie, nie było mi przyjemnie. Nie odpowiadało mi podróżowanie wyłącznie w towarzystwie tego kierowcy. Nadszedł jednak czas odjazdu. Stłumiłem więc niechęci. i wsiadłem za tym człowiekiem, wręczywszy mu banknot jednodolarowy i powiedziawszy jedno tylko słowo – INCMÓW. Spojrzał na mnie z zaciekawieniem, wydając mi w milczeniu 40 centów reszty. Usiadłem po jego stronie, ale daleko, chciałem bowiem podczas jazdy patrzeć na morze. Wreszcie ów zramolały wehikuł ruszył ze zgrzytem i piskiem głośno turkocąc mijał stare budynki z cegły na Steel Street, w gęstej chmurze dymu dobywającego się z rury wydechowej. Zauważyłem, że przechodnie na ulicy starają się nie patrzeć na autobus albo udają, że nie patrzą. Po chwili skręciliśmy w lewo na High Street, gdzie jezdnia była już gładsza. Przemknęliśmy obok dostojnych, starych rezydencji republikańskiego okresu i obok jeszcze starszych farm z okresu kolonialnego. Mieliśmy Lowell Green i Parker River, po czym wjechaliśmy w długi, monotonny pas rozległego nadmorskiego obszaru. Dzień był ciepły i słoneczny, jednakże piaszczysty teren porosły tużycą i karłowatymi drzewami stawał się coraz bardziej opustoszały. Z okna widziałem błękitną wodę i piaszczyste zarysy Plum Island, a wkrótce zjechaliśmy prawie na sam brzeg plaży, gdyż nasza wąska droga zboczyła z głównej szosy prowadzącej do Rowley i Ipswich. Nie było tu już żadnych domów, a stan drogi świadczył o bardzo niewielkim ruchu kołowym. Niskie zniszczone wiatrem i deszczem słupy telefoniczne miały tylko dwie linie, a co pewien czas przejeżdżaliśmy przez sfatygowane drewniane mostki na małych rzeczkach, które wijąc się, płynęły w głąb lądu i patykowały jeszcze wrażenie pustki tego terenu. Gdzie niegdzie wyłaniały się przed moimi oczami nagie kikuty i rozpadające się reszki fundamentów ponad ruchomymi piaskami, świadczące o dawnej tradycji, o jakiej wspomniano w książce historii, którą czytałem, a mianowicie, że nigdyś była to żyzna, gęsto zaludniona kraina. Zmiana nastąpiła w okresie epidemii w Innsmouth w 1846 roku, a wśród mieszkańców panuje przekonanie, że ma to związek z jakimiś tajemniczymi złymi mocami. Na spustoszenie tego terenu wpłynął też bezsensowny wyrąb przybrzeżnych lasów, co pozbawiło ziemię tak potrzebnej ochrony drzew i dało wolną drogę falom i piaskom przenoszonym wiatrem. Posuwając się dalej, straciliśmy z oczu Plum Island, a po lewej stronie roztoczył się przed nami widok na rozległy Atlantyk. Nasza wąska droga zaczęła się wspinać stromo, a mnie zaczął garać dziwny niepokój, kiedy zobaczyłem przed sobą wysoką grani, na której nasza wyżłobiona droga sięgała nieba. Wydawało się, że autobus będzie się tak wspinać coraz wyżej, pozostawi ze sobą, normalną ziemię i wzniesie się w wyższych warstw powietrza i tajemniczego nieba. Zapach morza był teraz prawie złowieszczy, a pochylone, mocne plecy milczącego kierowcy i jego wąska głowa z każdą chwilą stawały się dla mnie coraz bardziej nienawistne. Kiedy popatrzyłem uważniej, przekonałem się, że tył jego głowy jest prawie tak samo pozbawiony włosów, jak i jego twarz, tylko parę żółtych kępek wyrasta mu na szarej, szorstkiej skórze. I tak wjechaliśmy na grań, skąd roztoczył się widok na rozległą dolinę, gdzie rzeka Manoxet łączyła się z morzem na północ od długiego łańcucha wzgórz najgęściej skupionych w Kingsport Head i skręcających w stronę Cape Ann. Na dalekim zamglonym horyzoncie zdołem zauważyć przyprawiający o zawrót głowy zarys góry, a na niej tajemniczy stary dom, o którym krążyło tak wiele legend. W tej chwili Całą moją uwagę przykuwała bliższa panorama roztaczająca się w dole. Zorientowałem się, że przede mną jest już upiorny incmów. Było to miasto rozległe i gęsto zabudowane, ale już z daleka znamionował je złowieszczy brak śladów życia. Z gęstego skupiska kominów tylko gdzie niegdzie unosił się kąbek dymu, a trzy wysokie wieże sterczały na tle morza nagie i niepomalowane. Jedna z nich na szczycie się rozpadała, a tu i ujdzie widniały czarne czeluście, na których niegdyś były pewnie tarcze zegarów. Ogromną ilość obwisłych, spadzistych dachów i spiczastych kalenic najwyraźniej toczyło robactwo, a kiedy zjaliśmy trochę niżej, okazało się, że większość dachów całkiem się zapadła. Było tam także kilka dużych kwadratowych domów w stylu gorgiańskim, z kopertowymi dachami, kopułami i tarasami otoczonymi żelazną balustradą. Te znajdowały się z dala od morza i niektóre zachowały się jeszcze w całkiem niezłym stanie. Stamtąd ciągnęły się w stronę lądu nieużywane teraz i zarosłe trawą szyny kolejowe z przycholonymi słupami telegraficznymi pozbawionymi drutów i na pół zatarte ślady starych dróg do Rowley i Ipswich. Największe zniszczenie dało się zauważyć tuż nad morzem, choć w samym środku wypatrzyłem białą wieżę całkiem dobrze zachowanej budowli z cegieł, która Wyglądała jak mała fabryka. Przystań, z dawna zasypana piaskiem, otoczona była starym kamiennym falochronem. Na nim to zacząłem odróżniać małe figurki siedzących rybaków, a na samym końcu fundamenty stojącej tu niegdyś latarni morskiej. Od wewnątrz falochronu utworzył się piaszczysty cypel. Na nim zaś spostrzegłem kilka przysiadłych chat, płaskodenne łodzie i porozrzucane rzeczące do łowienia homarów. Woda zdawała się być głęboka tylko tam, gdzie rzeka opływała fabrykę i skręcała na południe, by połączyć się z oceanem przy końcu falochronu. Tu i ówdzie staczały na brzegu ruiny przystani w zupełnym rozkładzie, który im dalej na południe, tym większy przybierał zasięg. A w głębi morza, mimo wysokiego przypływu, dostrzegłem długą czarną linię, nieznacznie unoszącą się nad powierzchnią wody, a kryjącą w sobie jakieś tajemne zło. Domyśliłem się, że musi to być diabelska rafa. Kiedy tak na nią patrzyłem, doznawałem mieszanych uczuć. W swej ponurości była odpychająca, a jednocześnie w jakiś dziwny sposób zdawała się do siebie przyciągać. Zdumiewające, ale to drugie odczucie powodowało większy niepokój. Nie spotkaliśmy po drodze ani żywej duszy. Teraz jednak zaczęliśmy mijać opuszczone farmy, będące w różnym stadium rozkładu. Potem zauważyłem kilka zamieszkałych domów o potłuczonych szybach zasłoniętych różnymi szmatami, a zaśmiecone podwórka pełne były muszli i śniętych ryb. Raz, a może dwa, dostrzegłem apatycznie wyglądających ludzi pracujących w pustych ogródkach albo wykopujących mięczaki na cuchnącej rybami plaży, oraz grupki dzieci przypominających małpy, które bawiły się przy obrośniętych chwastami i progach domu. Ci ludzie napawali większym niepokojem niż wszystkie ponure domostwa, bo prawie każdy pośród nich szokował albo wyrazem twarzy, albo sposobem poruszania się, co instynktownie budziło we mnie niechęć, choć nie potrafiłbym określić przyczyny takiego stosunku. Przez moment zdawało mi się, że charakterystyczna budowa ich ciała przypomina mi jakąś ilustrację z książki oglądanej w chwili przerażenia albo melancholii, ale to pseudowspomnienie minęło bardzo szybko. W miarę jak autobus zjeżdżał coraz niżej, wśród nienaturalnej ciszy, zaczął mnie dochodzić monotonny szum wodospadu. Po obu stronach drogi pojawiały się coraz gęstsze skupiska pochylonych, niepomalowanych domów, bardziej przypominających miejską zabudowę. Panorama przed nami ograniczała się już teraz tylko do ulicznych scenerii, co pewien czas pojawiały się ślady dawnych chodników wykładanych kostką lub cegłą. Oczywiście wszystkie domy wzięły pustką, a od czasu do czasu pojawiały się wyrwy, w których tylko rozpadające się kominy albo na wpółzawalone piwnice świadczyły o tym, że niegdyś stały tu budynki. Wszędzie natomiast dominował mdły zapach ryb, wprost nie do opisania. Wkrótce zaczęliśmy mijać poprzeczne ulice i skrzyżowania Ulice po lewej stronie prowadziły ku morzu, były niebrukowane i obskurne, natomiast biegnące w prawo nosiły ślady minionej świetności. Jak dotąd jeszcze nie widziałem ani jednego człowieka w tym mieście, ale zaczęły się już pojawiać pojedyncze znaki życia gdzie niegdzie zasłonięte okna albo stojące na rogu mocno sfatygowane samochody. Brukuliczne i chodniki wyłaniały się coraz wyraźniej, a większość domów, choć była stara, Połączenie cegły i drzewa z początku XIX wieku nadawało się jeszcze do zamieszkania. Z amatorstwa interesowałem się wszystkim co stare i w tym bogactwie minionej, ale dobrze jeszcze zachowanej przeszłości prawie przestałem reagować na brzydliwy zapach ryb. Opuściło mnie też poczucie zagrożenia i odrazy. Nie było mi jednak sądzone dotrzeć do celu bez dojmująco przykrego doznania. Autobus podjechał do jakiegoś skrzyżowania albo ronda otoczonego z dwóch stron kościołami, pośrodku którego znajdowały się błotniste resztki trawnika. Przede mną zaś z prawej strony skrzyżowania wyłonił się ogromny gmach z kolumnami. Niegdyś pomalowany na biało, teraz był szary i odrapany, a czarno-złote litery na froncie tak wyblakły, że z trudem zdołem odczytać napis – ezotoryczny porządek Dagona. A więc... Był to dawny budynek wolnomularzy, przejęty przez wyznawców nikczemnego kultu. Kiedy wytężałem wzrok, żeby odczytać napis, uwagę moją zwróciły jakieś ochrypłe tony dzwonu. Szybko więc odwróciłem się, by wyjrzeć przez okno, przy którym siedziałem. Dźwięk dochodził z kamiennego kościoła z przesadzistą wieżą, pochodzącego ze znacznie późniejszego okresu niż większość okolicznych domów zbudowanego w ciężkim, gotyckim stylu z nieproporcjonalnie wysoką kryptą z okiennicami. Choć zegar od tej strony, na którą patrzyłem, pozbawiony był wskazówek, Widziałem, że te ostre uderzenia dzwonu obwieszczają godzinę 11. Nagle jednak wszelkie poczucie czasu zostało wymazane przez niesłychanie intensywnie napierający obraz, który wywołał we mnie paniczny lęk. Nim jeszcze zdołałem pojąć, co oznacza. Drzwi do krypty kościoła były otwarte i okazywały czarne, kwadratowe wnętrze. wtem przesunęła się tam albo, tak mi się tylko wydawało, jakaś postać. W głowie zaświtała mi straszna myśl o z nasnej, co było bulwersujące, bo przecież pozbawione wszelkiego sensu. Był to obiekt żywy, pierwszy poza kierowcą, jaki napotkałem od chwili, gdy wjechaliśmy w gęsto zabudowaną część miasta. I gdybym był w spokojniejszym stanie umysłu, nie wydałoby mi się to takie przerażające. Jak sobie po chwili uświadomiłem, musiał to być niewątpliwie kapłan ubrany w jakieś niezwykłe szaty, wprowadzony przez porządek Dagona, który zmodyfikował wszystkie miejscowe kościoły. To, co najprawdopodobniej podświadomie uderzyło mnie już w pierwszej chwili napełniło takim lękiem, to była wysoka tiara na jego głowie, identyczna jak ta, którą pokazała mi panna Tylton poprzedniego wieczora. To zapewnie ona podziałała na moją wyobraźnię i nadała tak złowieszcze cechy niewyraźnej twarzy i odzianej w dziwne szaty powłóczącej nogami postaci. Wkrótce uznałem, że nie ma sensu, aby jakieś rzekome wspomnienie zła wywołało we mnie aż taki wstrząs. Czyż nie było to naturalne, że wyznawcy miejscowego tajemniczego kultu przyjęli wśród różnych symboli to niezwykłe nakrycie głowy? Dobrze znane tutejszej społeczności, może jako trofeum znalezionego skarbu? Teraz co pewien czas zaczęli się pojawiać na ulicy młodzi ludzie o odrażającym wyglądzie. pojedynczo albo też w milczących grupkach po dwie, trzy osoby. Na parterze po niektórych zniszczonych domów znajdowały się małe sklepiki o zamazanych szyldach. Tu gdzie dostrzegłem zaparkowane ciężarówki. Szum wodospadu dobiegał coraz wyraźniej i wkrótce dostrzegłem dość głębokie koryto rzeki, a nad nią szeroki most wychodzący na duży kwadratowy plac. Kiedy przejeżdżaliśmy z łoskotem przez most, rozejrzałem się na wszystkie strony i dostrzegłem budynki fabrycznej na porosłym trawą w stromym brzegu rzeki. Poziom wody był bardzo wysoki. Po prawej stronie na górze rzeki znajdowały się dwa wartkie wodospady i co najmniej jeden z lewej w dolnym biegu. Tutaj szum był ogłuszający. Potoczyliśmy się na zaokrąglony plac na drugim brzegu i podjechaliśmy z prawej strony przed wysoki uwieńczony kopuło budynek z resztkami żółtej farby i pozacieranym napisem Gilman House. Z przyjemnością wysiadłem i natychmiast udałem się do obskurnego hotelu, aby zostawić tam walizkę. W holu był tylko jeden pracownik starszy mężczyzna, nieposiadający wyglądu czeka z Insmów, któremu postanowiłem nie zadawać żadnych pytań na interesujące mnie tematy. Pamiętałem, że w tym właśnie hotelu działy się dziwne rzeczy, wedle relacji kasiera ze stacji kolejowej. Wyszedłem zaraz na plac, z którego autobus już zdążył odjechać i przyglądałem się wszystkiemu dokładnie i wnikliwie. Z jednej strony tego placu, włożonego kocimi łbami, ciągnęła się w prostej linii rzeka. Z drugiej znajdowało się półkole budynków z cegły o spadzistych dachach, zbudowanych najprawdopodobniej około 1800 roku. Skąd rozchodziło się promieniście kilka ulic na południowy wschód, południe i południowy zachód. Z rzadka stojące latarnie były raczej niskie, o słabym świetle. Rad więc byłem, że zaplanowałem odjazd przed zmrokiem, mimo że zapowiadała się jasna księżycowa noc. Wszystkie budynki zachowały się w dobrym stanie i miały kilka funkcjonujących sklepów. Jeden z nich, spożywczy, był filą znanej w całej Nowej Anglii firmy. Poza tym znajdowała się tam smytna restauracja, drogeria i biuro centrali rybnej. Na wschodnim krańcu przy samej rzece mieściło się biuro jedynego funkcjonującego przemysłu w mieście – Towarzystwa Refineryjnego Marsza. Na ulicach spotkałem w sumie może dziesięciu przechodniów. Poza tym w różnych miejscach stało kilka samochodów i ciężarówek. Nikt nie potrzebował mnie objaśniać, że to jest centrum smów. Od wschodniej strony prześwitywał niebieskimi barwami port, na tle którego wyrastały ruiny trzech niegdyś pięknych wieżyc w gorgiańskim stylu. A w kierunku brzegu po drugiej stronie rzeki wznosiła się biała wieża, która... Jak wywnioskowałem, stanowiła część rafinerii Marsza. Trudno byłoby mi powiedzieć, jakimi motywami się kierowałem, ale na pierwszy plan wybrałem sklep spożywczy, którego personal nie przypominał miejscowych ludzi. I tam postanowiłem się czegoś dowiedzieć. Zastałem tylko siedemnastoletniego chłopca pracującego w charakterze subiekta i przyjemnie mi się zrobiło na widok jego ożywienia i uprzejmości, które obiecywały pogodną gotowość informacji. Okazał się bardzo rozmowny i wkrótce się dowiedziałem, że nie podoba mu się to miejsce. Ma dosyć ciągłego zapachu ryb i zagadkowych mieszkańców tego miasta. Rozmowa z każdym przybyszem była dla niego ulgą. Przyjechał tu z Arkham, zamieszkał rodziny pochodzącej z Ipswich, a wyjeżdżał stąd zawsze, gdy tylko miał wolno. Rodzina jego niechętnie akceptowała tą pracę wycmów, ale firma go tu skierowała i nie chciał stracić posady. Powiedział, że nie ma tu żadnej biblioteki, ani żadnego biura podróży, ale zapewne poradzę sobie sam. Ulica, na której obecnie się znajduję, to Federal Street. Na zachód od niej znajdują się stare, eleganckie ulice. Broad, Washington, Lafayette i Adams. Na wschód natomiast jest nadbrzeżna dzielnica slumsów. Tam właśnie, przy Main Street, spotkam stare kościoły georgiańskie, od dawna już nieczynne. Lepiej tam nie rzucać się zanadto w oczy, zwłaszcza na północ od rzeki, bo ludzie są nastawieni wrogo i strasznie posępni. Zdarzyło się nieraz, że obcy przybysz znikał tam na zawsze. Pewne miejsca w tamtej okolicy są prawie zakazane, o czym przekonał się na własnej skórze. Na przykład nie należy przechadzać się w pobliżu rafinerii Marsza, ani koło czynnych kościołów, czy też gmachu z filarami należącego do porządku Dagona na New Church Green. Są to bardzo dziwne kościoły. Wszystkie gwałtownie zdezawołane przez ich sekty posługujące się przedziwnym ceremoniałem i równie dziwnym strojem duchowieństwa. Jest to heretycka i jakaś tajemnicza wiara charakteryzująca się dziwnymi przejawami cudownych przeobrażeń zmierzających do nieśmiertelności ciała w pewnym stopniu na ziemi. Pastor dr Wallace z Ashbury, M.I., kościoła w Arkham. surowo przestrzegał tego młodego człowieka przed uczestniczeniem w obrzędach któregokolwiek kościoła w Innsmouth. Jeśli chodzi o samych mieszkańców Innsmouth, to właśnie nie wiedział, co o nich myśleć. Rzadko i tylko ukradkiem pojawiali się na ulicach niczem zwierzęta żyjące w norach. i Nie miał pojęcia, w jaki sposób spędzają czas, kiedy nie łowią ryb, a połowy też odbywały się u nich bez żadnego planu. Sądząc po ilości przemocynego alkoholu, przez większość część dnia leżą zapewne w alkoholowym zamroczeniu. Wszyscy zdają się przynależeć do jakiejś wspólnoty, rozumieją się nawzajem i pogardzają resztą świata, jak gdyby mieli dostęp do innych, znacznie wyższych sfer istnienia. Ich wygląd, zwłaszcza tych, którzy mają nieruchome i nigdy nie zamykające się oczy, jest już sam w sobie zaskakujący, a brzmienie ich głosu mocno odrażające. Okropne wrażenie robią ich śpiewy w kościołach podczas nocy, a zwłaszcza w ich główne święta przypadające dwa razy do roku, 30 kwietnia i 31 października. Są miłośnikami wody, pływają bardzo często zarówno w rzece, jak i w morzu. Powszechne wśród nich są wyścigi pływackie do diabelskiej rafy i każdy, kogo tylko spotkamy na ulicy, wydaje się być zdolny do tego wyczerpującego sportu. Jeśli się tak zastanowić, to właściwie tylko młodych ludzi dostrzega się na ulicy, a im starsi, tym ciemniejszą mają skórę. Zdarzają się wyjątki, kiedy nie dostrzega się odchyleń od normy, jak na przykład u starszych już pracowników hotelu. Zastanawiające, co się dzieje ze starymi ludźmi, a może wygląd typowy dla insmu, to objawy dziwnej i zdradzieckiej choroby, które potęgują się w miarę upływających lat. Tylko jakaś rzadko spotykana choroba mogła spowodować równie wielkie i zasadnicze zmiany anatomiczne u poszczególnych dorosłych osobników. Zmiany w układzie kostnym tak podstawowe jak kształt czaszki, ale znacznie bardziej zaskakujące i wprost niesłychane było piętna tej choroby zaznaczające się w ogólnym wyglądzie. Trudno byłoby wyciągnąć jakieś konkretne wnioski w tej sprawie, wyjaśnił młody sprzedawca, bo nie jest sposób poznać bliżej tych ludzi – choćby się nawet długo wśród nich mieszkało. Był przekonany, że ludzie o gorszym wyglądzie niż ci, których czasem spotyka się na ulicach, przybywają zamknięci w domach. Nieraz słychać jakieś dziwne odgłosy, rozpadające się nadbrzeżne rudery na północ od rzeki są podobno połączone ukrytymi lochami, stanowiącymi istne siedlisko anormalnych zjawisk. Jaka obca krew, jeżeli tak jest istotnie, płynie w żyłach tych ludzi? Trudno się rozeznać. Kiedy przedstawiciele rządowi albo jacyś inni ludzie z zewnątrz przybywają do miasta, wtedy starannie ukrywają wszystkich, którzy wyglądają odrażająco. Nie ma sensu, objaśniał mnie sprzedawca, pytać tubulców o cokolwiek, co dotyczy miasta. Jedyny, który byłby tu skoro do rozmowy, to sędziwy już człowiek o normalnym wyglądzie, mieszkający w ubokim domu na północnym skraju miasta – można go spotkać przy remizie strażackiej, bo ciągle się tam snuje. Ten starzec nazywa się Zadok Allen. Ma 96 lat jest trochę stuknięty, a poza tym to największy w mieście pijak. Jest dziwny i zagadkowy. Ciągle ogląda się przez ramię, jakby się czegoś obawiał. a Kiedy jest trzeźwy, za nic nie można go nakłonić do rozmowy z obcymi. Nie potrafi się jednak oprzeć pokusie, jeśli ktoś mu zaproponuje jego ulubioną truciznę. A pijany, rozwija opowieść pełną zdumiewających wspomnień. A jednak niewiele pożytecznych wiadomości można od niego uzyskać. We wszystkich jego opowieściach znać szaleństwo. Są to niepowiązane wątki na temat nieprawdopodobnych cudów i strasznych wydarzeń, które zrodzić mogła tylko jego nieposkromiona fantazja. Nikt mu nigdy nie daje wiary, ale mieszkańcom Innsmouth nie podoba się, że tyle pije i rozmawia z obcymi. Lepiej, aby nie widzieli, że się z nim rozmawia. To od niego najprawdopodobniej wedzą się wszystkie najbardziej niesamowite opowieści. Kilku nietutejszych nieraz doniosło o jakichś strasznych zjawach, które im się zdarzyło tu zauważyć, ale trudno się dziwić, że opowieści starego Zadoka i widok zniekształconych tubulców wywołały takie iluzje. Nikt pośród niemiejscowych ludzi nie wychodzi na ulicę wieczorem, bo jak się powszechnie uważa, byłoby to przejawem braku rozsądku. A poza tym wszystkie ulice spowija złowieszczy mrok. Ilość ryb jest tu wprost niewiarygodna, ale ludzie mają z tego coraz mniejsze korzyści. Ponadto ceny spadają, a konkurencja rośnie. Najlepiej prosperuje oczywiście rafineria, której przedstawicielstwo handlowe mieści się w pobliżu na placu. Starego Marsza nigdy się nie widuje, czasami jednak jeździ do fabryki w zamkniętym samochodzie z zasłoniętymi oknami. O wyglądzie Marsza krążą najrozmaitsze plotki. Dawniej był to wielki elegant i podobno jeszcze teraz nosi surdut z epoki edwardiańskiej, przystosowany do jego dziwnie zdeformowanego ciała. Przedtem jego synowie prowadzili biuro, ale od pewnego czasu nie pokazują się już publicznie i lwią część pracy przejęła młodsza generacja. Wygląd synów, a także sióstr, stał się dziwny, zwłaszcza tych starszych i podobno wszyscy jakoś zapadają na zdrowie. Jednak z córek Marsza jest odrażająco brzydka. Przypomina jakiegoś gada, nosi ogromną ilość przedziwnych biżuterii, podobnie egzotycznych, jak widziana przeze mnie tiara. Młody sprzedawca widział tiarę kilka razy i słyszał, że pochodzi z tajemnego łupu, albo pirackiego, albo diabolskiego Księża, czy też kapłani, w gruncie rzeczy nie wiadomo jak się ich tutaj zwie, wszyscy noszą tego rodzaju ozdoby na głowie, ale niestety niełatwo ich zobaczyć. Innych egzemplarzy tej tiary młody człowiek nie widział, choć podobno wedle krążących wieści jest ich wiele mów. Marszałowie wraz z trzema innymi szlachetnie urodzonymi rodzinami, Wojtami, gilmanami i eliotami, nie muszą już pracować. Mieszkają w ogromnych domach na Washington Street i trzymają tam podobno w ukryciu swoich krewnych, którym ze względów osobistych nie wolno się pokazywać, ale wiadomość o ich śmierci ogłaszają oficjalnie. Wiele napisów z nazwami ulic zostało zdjętych, w związku z czym młody człowiek naszkicował mi szczegółowy plan najważniejszych obiektów w mieście. Stwierdziłem, że będzie mi ogromnie pomocny i wśród serdecznych podziękowań schowałem go do kieszeni. Obskurna restauracja, którą po drodze widziałem, nie wydawała mi się zachęcająca, wobec tego kupiłem sobie na obiad serowe krakersy i imbirowe wafle. Postanowiłem obejrzeć główne ulice, porozmawiać z ludźmi przybyłymi do tego miasta, jeżeli taki po spotkam i wrócić autobusem do Arkham o 8 wieczorem. Całe miasto było naznaczone rozkładem i ruiną. Nie miałem zainteresowań socjologicznych, postanowiłem więc skupić się na zagadnieniach z zakresu architektury. I tak rozpocząłem moją dokładną, ale jakże kłopotliwą wędrówkę po Insmów, wąskimi, dość mrocznymi uliczkami. Minąłem most i skręciłem w stronę szumącego wodospadu w dolnym biegu rzeki. Przeszedłem koło rafinerii Marsza, z której dziwna rzecz, ale nie dochodziły odgłosy odwołującej się tam pracy. Stała na krawędzi stromego brzegu rzeki koło mostu, a skrzyżowanie ulic będące dawniej centrum miasta zostało po rewolucji zastąpione placem miejskim istniejącym do dzisiaj. Minąwszy wąwóz przy moście na Main Street natknąłem się na dzielnicę tak wymarłą, że przeszł mnie dreszcz przerażenia. Skupisko zapadłych i rozsypujących się dachów tworzyło fantastyczną poszarpaną linię horyzontalną na tle nieba, a ponad nią wyrastała upiorna, ścięta u góry wieża starego kościoła. W kilku domach na Main Street ktoś chyba mieszkał, ale większość była szczelnie zabita deskami. Na bocznych, pozbawionych chodników w ulicach Ujrzałem czarne czeluście wybitych okien w pustych ruderach, z których wiele przechyliło się groźnie na usuniętych fundamentach. Okna te wyglądały tak upiornie, że trzeba było nie lada odwagi, aby iść dalej w stronę parku. Strach, jaki budą opustoszałe domy, potęguje się raczej w postępie geometrycznym niż arytmetycznym, jako że domy mnożą się i tworzą kompletnie opustoszałe miasto. Na widok nieskończenie długich ulic świecących w obłędną pustką i śmiercią i na myśl o ciągnących się bezkreśnie spowitym mrokiem mieszkaniach, które wypełniały tylko pajęczyny i wspomnienia i nad którymi zawładnęło teraz robactwo, ogarniał człowieka lęki od razu i chyba nawet najwymyślniejsza filozofia nie byłaby w stanie się im oprzeć. Fish Street była równie pustosza jak Main Street, różniła się jednak tym, że zbudowane z cegły i kamienie magazyny zachowały się w doskonałym stanie. Water Street była podobna z tą tylko różnicą, że w tych miejscach, gdzie znajdowały się kiedyś zabudowania portowe, teraz były puste dziury. Nigdzie nie spotkałem żywej duszy, tylko na diabelskim falochronie siedziało kilku rybaków, nie słyszałem też żadnych odgłosów życia po zachlupotem fal w przystani i szumem wodospadu na rzece Mannexet. To miasto zaczynało mi coraz bardziej działać na nerwy. co chwilę oglądałem się ukradkiem za siebie, przechodząc przez rozklekotany most na Water Street. Most na Fish Street, zgodnie z naszkicowanym planem, był w ruinie. Na północ od rzeki znać było ślady nędznego życia, Czynne pakownie ryb na water Street, tu i ówdzie dymiące kominy i połatane dachy, jakieś nieokreślone odgłosy, a gdzie nigdzie na ponurych, niebrukowanych ulicach powłóczący nogami ludzie. Mimo to wydało mi się tu jeszcze bardziej ponuro niż w południowej, wymarłej dzielnicy miasta. Może dlatego, że ludzie tutaj byli jeszcze bardziej tajemniczy i nienormalni niż w centrum miasta. Parokrotnie doznałem jakichś zupełnie fantastycznych skojarzeń, których nie potrafią miejscowić. Wydawało się, że ci ludzie mają większą domieszkę obcej krwi aniżeli mieszkańcy śródmieścia, chyba że wygląd ludzi z Innsmów miał rzeczywiście podłoże chorobowe, a nie był tylko przejawem obcej krwi. W takim razie w tej dzielnicy choroba była bardziej zaawansowana niż gdzie indziej. Szczególnie zaniepokoiły mnie ledwo słyszalne odgłosy niewiadomego pochodzenia. Powinny dobywać się z zamieszkałych domów, a tymczasem najwyraźniej dochodziły z domów, w których fasady były zabite dyskami. Tam rozlegało się jakieś skrzypienie, bezładne przemykanie i chrobotanie. Mimo woli pomyślałem o ukrytych tunelach, o których wspominał młody sprzedawca. Nagle zacząłem się zastanawiać, jakie brzmienie ma głos tutejszych mieszkańców. Do tej pory nie słyszałem jeszcze rozmowy tych ludzi, ale w końcu stwierdziłem, że nie mam na to najmniejszej ochoty. Zatrzymałem się trochę dłużej na Main Street i Church Street, żeby popatrzeć na dwa dość ładne, stare, zniszczone kościoły i szybko puściłem tę dzielnicę nędznych slumsów nad brzegiem rzeki. Następne kroki powinienem był skierować na ulicę nie Church Green, ale jakoś nie miałem ochoty znaleźć się po raz drugi w pobliżu kościoła, w którego krypcie dostrzegłem tę przerażeńcą postać księdza czy też pastora z dziwnym diademem na głowie. Poza tym chłopiec ze spożywczego sklepu przestrzegał mnie, że w kościołach, a także w budynku porządku Dagona ludzie obcy nie są mile widziani. Wobec tego posuwałem się w kierunku północnym, główną ulicą, po czym skręciłem w głąb lądu i znalazłem się w zniszczonej dzielnicy zamożnego mieszczaństwa północnej części ulicy Broad, Washington, Lafayette i Adams. Choć te wspaniałe stare aleje miały złą nawierzchnię i były zaniedbane, nie opuściło ich jeszcze ocienione wieżami dostojeństwo. Rezydencje jedna za drugą przyciągały mój wzrok. Większość z nich pośród pustych dziedzińców była zniszczona i zabita dyskami, ale na każdej z tych ulic w jednej albo dwóch rezydencjach widać było ślady życia. Na Washington Street stał rząd odremontowanych domów ze starannie utrzymanymi trawnikami i ogrodami. Najbardziej okazały z kwiatowymi tarasami schodzącymi w dół, aż do Lafayette Street. Przynależał zapewne do starego marsza, chorego właściciela rafinerii. Wszystkie te ulice zupełnie pozbawione były życia, a już najbardziej zdumiewał mnie brak kotów i psów w insmów. Z pewnym też zdumieniem i niepokojem zauważyłem, że nawet w najlepiej utrzymanych rezydencjach wszystkie okna na drugich rzędach i facjatach były szczelnie zamknięte. Ukradkowość i tajemniczość władały tym milczącym wymarłym miastem, a jednocześnie przez cały czas nie mogłem się pozbyć uczucia, że przebiegłe i nigdy nie zamykające się oczy Śledzą mnie zewsząd i czyhają. Dreszcz mą wstrząsnął, kiedy zegar na wieży po lewej stronie wybił godzinę trzecią. Zbyt dobrze pamiętałem ten przesadzisty kościół, z którego dobiegały te dźwięki. Posuwając się Washington Street w stronę rzeki, znalazłem się w innej zupełnie części dawnej dzielnicy przemysłowo-handlowej. Były tam ruiny, fabryki, a także stacji kolejowej oraz kryty wiadukt kolejowy nad wąwozem znajdującym się po prawej stronie od miejsca, w którym stałem. Udałem się w tą stronę, jednak wiadukt okazał się niepewny, zaopatrzony w znak ostrzegawczy, ale podjąłem ryzyko i przeszedłem na południowy brzeg rzeki, gdzie znowu odnalazłem ślady życia. Tajemnicze, powłóczące nogami istoty spoglądały ukradkiem w moją stronę. Natomiast ludzie o twarzach normalnych patrzyli na mnie zimno i z ciekawością. Intmów stało się już nie do zniesienia. Udałem się więc Payne Street w stronę placu w nadziei, że znajdę tam jakiś pojazd, którym wrócę do Arkham i nie będę już czekał na ten zło, jeszcze autobus, gdyż jego pora odjazdu wydała mi się zbyt odległa. Wtedy to właśnie dostrzegłem chylącą się już ruinie remizy strażacką, a w jej pobliżu starego człowieka o czerwonej twarzy, zmierzwanej brodzie i załzawionych oczach, ubranego w łachmany, który siedział na ławce i rozmawiał z dwoma strażakami, wyglądającymi co prawda normalnie, ale bardzo niechlujnie. Był to niewątpliwie Zadok Allen, ten zwariowany, zapiaczony, 96-letni starzec, którego opowieści o insmów i jego tajemniczych losach, były tak niewiarygodne i koszmarne. Tłumaczenie Ryszarda Grzybowska czytał Jacek Brzezowski, muzyka Błażej Lindner.